które galwanizowały sytuację zarówno w Iraku, w Libanie. Część tych bojowników została ściągnięta do Iranu i to na przykład, wiem, że Irakijczycy ochraniają Iran, e, a no shi, shi, shi, Pakistańczycy ochraniają na przykład takie miasta jak Mashhad. Więc tutaj Iran, tak e, bym powiedział, przecież reżim w Iranie zastosował taką dosyć, bym powiedział, strategię no, dywersyfikacji, do, dywersyfikacji środków bezpieczeństwa.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 Ci mówcy nie zgadzają ze sobą, no ale wiadomo, jeśli ja coś w tym coś powiedział, a z podemiką wyskoczył wiem, znaczący filozof y, y, francuski, brytyjski, to moje nazwisko wchodzi w obiekt tamtego świata. O, Oczywiście ja jestem, ja jestem z innej pozycji, ale, ale chodzi o, żeby zrozumieć tak, ten mechanizm. Tak,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 zagrożenia, a oczywiście wtedy potęga amerykańska i dominacja amerykańska na całym światem była dużo większa niż dzisiaj, więc ta, ta dominacja wtedy była i ta pomoc Europejczyków, czy gotowość, doniesienie pomocy była wykorzystana pozytywnie przez Amerykanów, a nawet można powiedzieć nadpozytywnie, można powiedzieć, że wykorzystana w sposób nie do końca pozytywny przy wojnach w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 że on co innego mówi swoim, ludziom, którzy go odwiedzają, a co innego potem robi. I się okazuje, że pan polityk Donald Trump e, oczywiście nie, mówią, nie nie zrównuje ich, jeśli chodzi o, o to, co, co Putin wyczynia w, w Ukrainie. E, Trump też jest po prostu gołosłowny, mówiąc o, bez ogródek e, i coś innego powie dzisiaj, coś innego powie. Jutro media amerykańskie już się wyświetlają,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 Wywoził całe, całe fabryki tak. z, z terenów, które okupował. To no Amerykanie a w, robili podobnie. No dokładnie, może nie wywozili całych, całych fabryk, ale na przykład drenaż mózgów naukowców i później przymykanie oku, oczu, ok, oczu na, na to, co ci ludzie robili wcześniej za reżimu mhm. hitlerowskiego miało miejsce i ta słynna, słynna sprawa całej bomby atomowej przecież tutaj bez... bez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 No właśnie, gdy po odpowiedzi Unijnego Trybunału na pytanie prawne Naczelny Sąd Administracyjny nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie transkrypcji aktu zawartego za granicą małżeństwa dwóch mężczyzn, no mogłoby się wydawać, że ten trwający od wielu lat impas jest już rozwiązany. Tym bardziej, że no, na przykład tak ważna inicjatywa jak instytucja, jak ZUS zapowiedziała honorowanie takich dokumentów, ale okazało się, że na odtrąbienie sukcesu jest za wcześnie, bo blokadą jest choćby brak zapowiedzianych przez rząd formularzy do rejestracji takich związków i o tym będziemy rozmawiali w Polskim Radiu 24. Razem z nami osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii, Miko Czerwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy w kontekście tego protestu, który jest przed Kancelarią Prezydenta, ale jeśli chodzi o Państwa organizację, to wy się podpisaliście pod listem do premiera Donalda Tuska i do jego rządu, w którym wzywacie do wykonania wyroku naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy jest już jakaś odpowiedź? nie, niestety nie ma jeszcze odpowiedzi na nasz list, ale jesteśmy na pewno wdzięczni za odpowiedź organizacji społecznych, bo ponad 100 organizacji społecznych tutaj, wiele zajmujących się demokracją, praworządnością, grupy takie jak Naczelna Rada Adwokacka podpisały ten list pokazując, że wartości właśnie takie jak praworządność, czy demokracja, czy równość są ważne dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, są ważne dla ludzi w Polsce i to są wartości, z którymi w 2023 szliśmy do wyboru no, no i to są z jednej strony yy, wartości i do tej, do tej sfery jeszcze będziemy wracali, ale tak na kanwie czysto prawnej no to jest na razie niewykonywanie wyroku Europejskiego Trybunału. Tak, to jest niewykonywanie ani wyroku Europejskiego Trybunału, ani niewykonywanie wyroków polskich sądów, bo zwróćmy też uwagę, że tych wyroków już w tej chwili mamy trzy, co najmniej w polskich sądach i wiemy o kolejnych, które w kolejnych tygodniach będą podejmowane. Wiemy, że to nie są jednostkowe przypadki, a słyszymy o jednostkowych rozwiązaniach i też, co dla nas jest szczególnie dziwne, jest o tym, że premier Donald Tusk już lata temu mówił, że nie ma czegoś takiego Europa à la carte i że możemy, musimy tak naprawdę stosować prawo europejskie wszędzie. A w tym momencie nagle, gdy przychodzi do tematu praw osób LGBT, może tutaj rząd się wstrzymuje z wdrożeniem wyroków. Na pewno jest to sytuacja martwiąca. Czekamy cały czas na kroki rządu. Widzimy, że wicepremier Gawkowski przygotował rozwiązanie prawne, ale jednocześnie jego koalicjanci z Koalicji Obywatelskiej wstrzymują moją jego wdrożenie. Czekamy. Hmm. Rzeczywiście mamy już trzy sądowe rozstrzygnięcia z Warszawy, Olsztyna i Gorzowa Wielkopolskiego. No a jeszcze w tym miesiącu, bo już we wtorek, bardzo prawdopodobne, że dołączy do tego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Lublina. Wojewoda lubelski przesłał do sądu te decyzje. Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji aktu małżeństwa zawartego na Maderze. A przecież Madera należy do Portugalii, więc jest terytorium Unii Europejskiej. A w czym tak naprawdę tkwi problem, jeśli chodzi o wdrożenie tego wyroku? Problem wydaje się być czysto technicznym problemem, ponieważ gdy tworzono systemy e, aktów stanu cywilnego, systemy e, PESEL, e, to faktycznie ograniczono możliwość transkrybowania tam tylko do e, dwóch osób płci przeciwnej. I w momencie, gdy teraz urzędnicy wpisują pesel -e osób, które są tej samej płci, e, system pokazuje, że nie da się wykonać takiego, e, takiej transkrypcji. Co ważne, Naczelny Sąd Administracyjny jasno powiedział, że problemy techniczne, nie są przy... Tutaj żadną przesłanką do tego, żeby nie transkrybować tego. Więc urzędnicy muszą znaleźć rozwiązanie, które e, zaopiekuje też te transkrypcje zagraniczne. Natomiast no, nie oszukujmy się, i dla urzędników e, w całej Polsce, e, i też dla społeczeństwa, jasnym i czystym byłoby, gdyby wprowadzić rozporządzenie ministra Gawkowskiego, e, które po prostu tę blokadę zdejmuje. A jakie, mm, jakie zwroty byłyby najbardziej odpowiednie? No bo są dwa, to, to też jest paradoks tego, że rządzący spierają się nawet w kwestii tego, jakie zwroty powinny być w dokumentach urzędowych, bo z jednej strony mamy dopuszczalne wersje albo mężczyzna i kobieta, kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, albo małżonek pierwszy i małżonek drugi. To, to naprawdę jest tak ważna kwestia, żeby o to się spierać. Z, z naszej perspektywy i myślę, że z perspektywy całego społeczeństwa to absolutnie nie jest ważna kwestia. E, jeśli tak bardzo niektórych boli małżonek pierwszy i małżonek drugi, myślę, że nie będzie problemu, jeśli będzie małżonek A AB, e, jeśli to będzie po prostu e, małżonek e, i e, czy będzie też nazwane. Ważne, żeby to jak najszybciej wdrożyć. E, co, tu jest istotne z tego, co rozumiem, minister Gawkowski zaproponował takie rozwiązanie, bo ono wynika bezpośrednio z ustawy o aktach stanu cywilnego. Natomiast wcześniejsze rozwiązania o kobiecie i mężczyźnie, czy o wskazywaniu płci, e, było jednak rozwiązaniem e, takim uzusowym. I tutaj w którekolwiek z tych rozwiązań nie pójdziemy, musimy zagwarantować, że wszystkie osoby mogły swoje akty stanu cywilnego transkrybować, czy mieć faktycznie wykonywane w Polsce. A czy nie ma takiego zagrożenia, że że te wyroki sądów będą traktowane no, w sposób jednostkowy i że teraz wszyscy ci, którzy będą chcieli przeprowadzić te transkrypcje, no, będą musieli udawać się do osobnych sądów. Czyli tak, de facto, no, niewiele się zmieni. Jest... Oprócz y, prawnego uznania tego na, na, tym, na tej kanwie, y, wpisania tego po prostu do akt, ale i tak ta ścieżka będzie długa i wyboista. I absurdalna i też nie oszukujmy się kosztowna dla państwa, jeśli premier Donald Tusk i y, minister Kierwiński chcą faktycznie, żeby państwo ponosiło koszty każdego takiego procesu sądowego, y, bo Polska nie potrafi podpisać jednego rozporządzenia, może to jest rozwiązanie, ale uważam, że w tym momencie i dla państwa, i dla rządu, i dla społeczeństwa prościej by było podpisać to rozporządzenie. Bo z jednej strony są to y, y, koszty, ale z drugiej strony to też mogą być koszty polityczne? Zdecydowanie. Te y, niechęć czy ten y, zawód słyszymy już bardzo głośno w y, społeczeństwie. Oprócz tego, że... Y, tu ponad 100 organizacji społecznych podpisało się pod naszym listem. Widzimy już setki, jak nie tysiące osób, które coraz głośniej wyrażają swój sprzeciw, chociażby podpisując się pod e, naszym e, apelem. Więc wiemy, że e, te osoby właśnie, które e, wcześniej głosowały z nadzieją na e, aktualny rząd, e, czują, że ta nadzieja umyka, a tworzy się coraz więcej zniecierpliwienia i zawodu, e, bo nie są wdrażane obietnice, e, które były... E, zapewnione. A czy dałoby się to zrobić w jakiś e, łatwiejszy sposób? Nie wiem, b, b, zrobić, bo to, to, to też jeszcze raz podkreślę, to jest abstrakcja, że my rozmawiamy o różnych sposobach o, obejścia e, czegoś, co z góry zostało określone przez Unijny Trybunał, ale może e, powinny być o, o, obok tych formularzy, jakieś dodatkowe formularze, jakiś sposób Taki formalny, który wypełniłby po prostu literę prawa. Znaczy już w tej chwili to nas co zwrócił uwagę na nasz sąd y, administracyjny jest to, że może urząd stanu cywilnego, jeśli ma w sobie tyle odwagi, stworzyć adnotację mhm. w systemie. Faktycznie jedyny problem jest taki, że ta adnotacja nie jest tak zsynchronizowana z całymi systemami, które mamy w Polsce. Polska jest dość z ucyfryzowanym krajem i tutaj wartościowe by było, żeby jednak była ta spójność. Dlatego rozwiązanie, które proponuje Ministerstwo Cyfryzacji wydaje się być najprostszym rozwiązaniem w tym momencie. A idąc dalej tym tropem transkrypcji tego dokumentu, no to nadal mm, on nie będzie miał w, w rozumieniu prawa pełni y, praw takich, które mają małżeństwa dwupłciowe, prawda? To będzie tylko kwestia formalna. Czy, czy, czy to jest jakby kolejny krok? No bo. Y, Mamy pe pewną grupę praw i obowiązków, które przynależą małżeństwu. Dlaczego więc nie stosować z automatu ich do małżeństw jednopłciowych, które są transkrybowane? To, je to będzie możliwe po przyjęciu tych czysto administracyjnych kwestii czy nie? Myślę, że niestety przed nami jest droga sprawdzenia tego i co to faktycznie będzie oznaczało dla e, polskich instytucji. Mamy tutaj już jasną deklarację e, ZUS-u, e, która mówi, że e, takie transkrybowane akty małżeństwa też oznaczają, że e, te osoby mogą ubiegać się o odpowiednie e, tutaj wsparcie ze strony ZUS-u, czy e, o świadczenia społeczne. E, ale tych pytań jest więcej. To jest pytanie, e, które też skierowaliśmy do Ministerstwa Finansów o to, co to znaczy w kontekście rozliczania podatków. To są pytania o szereg różnych praw i obowiązków lub też ograniczeń, które tutaj ciążą. Więc na pewno ta droga na zrozumienie, jak ta transkrypcja przekłada się na codzienne życie osób jest jeszcze drogą przed nami, ale w tym momencie podstawowa godność, czyli to transkrybowanie jest konieczne. Miko Czerwiński, kampania przeciw homofobii był razem z nami bardzo bardzo dziękuję za rozmowę. Powtórka programu autopromocja.